Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 38. odcinek podcastu Koło Roweru. Miało być odcinek. Moim gościem dzisiaj jest Michał Śliwiński. Cześć! Twórca aplikacji Nozbi i chyba najbardziej produktywny człowiek, jakiego znam. Dzisiaj wyciągnę od niego mnóstwo sztuczek po to, żeby nam się wszystkim wydajnie pracowało. Mam nadzieję, że skorzystacie wspólnie ze mną z tej wiedzy, którą Michał nam dzisiaj przekaże. No super, bardzo cieszę się i dzięki, że mnie zaprosiłeś. Ta audycja powstała z inicjatywy Rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady, ciekawostki, poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. Nie samym rowerem człowiek żyje, a z tego odcinka właśnie dowiesz się jak pracować mądrzej po to, aby mieć więcej czasu na to, co kochasz. Czyli rower? Ok, to wsiadaj na siodełko, bo zaczynamy. Michale, to w takim razie, zanim przejdę do pierwszego pytania, przedstaw się i powiedz proszę, czym się na co dzień zajmujesz. Cześć, jestem Michał Śliwiński. Zajmuję się rozwijaniem aplikacji Nozbi do zarządzania czasem i projektami. I w ogóle pasjonuję się produktywnością. Dlatego, że sam nie, nie mogłem sobie z tym poradzić i, i byłem strasznie nieogarnięty w swoim czasie. To znaczy miałem dużo bardzo fajnych projektów, ale właśnie nie mogłem ich ogarnąć i sobie z nimi poradzić. Stąd powstał pomysł na stworzenie aplikacji do tego, żeby najpierw dla siebie. i Używałem ją przez dwa lata samemu i, i jak zobaczyłem, że jakby dobrze mi działa, to dopiero uruchomię ją na cały świat i, i od tego czasu ją prowadzę. Natomiast prywatnie jeszcze oprócz tego jestem ojcem, mężem, mam dwie dziewczynki i teraz trzecia, mi się, trzecia jest w wersji beta w brzuszku i się rodzi w lipcu. No i oprócz tego też jestem wielkim fanem kolarstwa, dlatego że sam, że sam jestem biorę udział w piatlonach i właśnie odkryłem ko, kolarzówkę. I, i także bardzo, bardzo lubię iść na rowerze i też między innymi po to właśnie um, wdrażam system produktowności, żeby mieć przynajmniej właśnie godzinę czasu dziennie na jakieś sporty i, i przeważnie to jest dwa lub trzy razy w tygodniu jazda na rowerze, także akurat właśnie um, no, bardzo lubię to robić i, i to mi też bardzo pasuje, więc dlatego um, wystąpienie, wystąpienie w tym podcaście jak najbardziej jest dokładnie zgrane z tym, no, co jest moją pasją. Dobrze, to w takim razie, skoro mamy gadać o produktywności, to powiedz, czym w ogóle jest produktywność? Dla mnie produktywność jest... Bo to w Polsce nie ma dobrego określenia na to, na, w polskim języku. Produktywność się kojarzy z tym, że siadasz do jakiejś maszyny i musisz szybko jakby wykonać jakieś czynności po prostu bezmyślnie. Nie? Natomiast dla mnie produktywność jest, jest właśnie zarządzaniem czasem, ale nie jakby czasem de facto, ale tym, co, ile czasu mamy i jak sobie z tym czasem radzimy, właśnie po to, żeby jak najwięcej, jak, naj, jak najefektywniej spędzić czas na pracy i też właśnie mieć czas, mieć więcej czasu wolnego na nasze życie, bo ja wierzę w to, że no, nie, jakby praca jest super i ja, moja praca jest pasją, jest moją pasją też, ale oprócz tego, oprócz pracy mamy też życie prywatne i, i na nie powinniśmy mieć czas, a, a dużo osób ciągle myśli, że właśnie, że jakby najlepiej właśnie produktywność to jest 12 godzin dziennie i, i, i brak życia. A ja uważam, że nie, że właśnie produktywność jest taka, żeby właśnie popracować 6 godzin, ale po prostu dobre 6 godzin, a potem mieć kolejne 6 godzin właśnie czasu na na na, na właśnie na, na rowerze, na jakieś pasje, na czas spędzony z dziećmi, z rodziną. Także właśnie dla mnie produktywnością właśnie jest to, żeby zmaksymalizować czas pracy, żeby być najbardziej efektywny a i żeby dokładnie wiedzieć, nad czym się pracuje, wykorzystać swój potencjał, a z drugiej strony właśnie mieć potem czas, czas dla siebie i, i, i, dla, i dla rodziny, i dla najbliższych. Dobrze, to um, istnieje w Polsce taki mit o tym, znaczy nie wiem, czy to jest mit, ale że przedsiębiorca zawsze pracuje dużo ciężej niż um, osoba, która jest na etacie, więc Powiedz, ile godzin dziennie pracujesz w takim razie? No więc jakby tutaj musimy rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsze to jest, ile ja rzeczywiście pracuję, albo ile myślę o pracy. Nie? Więc rzeczywiście ja jako przedsiębiorca, jako właściciel firmy dużo myślę o pracy i, i często mam pomysły odnośnie pracy, które mam też podczas właśnie jakichś rzeczy, no podczas na rowerze właśnie, podczas, nie wiem, pod prysznicem fajne pomysły przychodzą, właśnie dzisiaj między nimi byłem na pływalni rano i potem pod prysznicem miałem świetny pomysł, który od razu potem wdrożyłem później na spotkaniu. A więc myślę dużo o pracy. Zdecydowanie, zwłaszcza kiedy to jest moja pasja, tak już powiedziałem. Natomiast pracuję, ja staram się pracować tak jak mówiłem, około 6 godzin dziennie, takiej efektywnej pracy, takiej intensywnej pracy, żeby właśnie mieć przynajmniej godziny czasu na, na, na sport i też, żeby móc zawieść no właśnie, moje córki do szkoły, żeby móc je potem odebrać z tej szkoły, żeby mieć czas też na, na życie prywatne. Także ja jakby sześć mocnych, dobrych godzin, to dla mnie to jest jakby tak próbuję robić, nie? Tak, próbuję, tak próbuję pracować. Oczywiście są dni gorsze i lepsze. Wczoraj na przykład miałem, pracowałem prawie 12 godzin, bo mamy nową promocję Nozbi i po prostu to, to wynikało z tego i musiałem się jakby dużo więcej pracować, ale potem byłem naprawdę byłem bardzo zmęczony nie? I, i, i, i, to, i nie chciałbym tak utrzymywać tego przez, przez cały czas. Także myślę dużo o pracy, ale tak pracuję efektywnie, staram się właśnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać, że nawet jak myślę o pracy, to potem te myśli spisuję szybko, po to, żeby to było w tym moim systemie, żebym miał to zapisane, ale żeby to nie było tak, że jak myślę o pracy, to od razu potem nad tym pracuję. Nie? Tylko myślę o pracy, mam te myśli spisane i pod następnego dnia te myśli trawię i wtedy wdarzam już je podczas pracy. Nie? Takie tak zasada. Czyli mówisz, że efektywnie tak naprawdę spędzasz 6 godzin w pracy, a gdyby do tego dołożyć przerwy i tak dalej, to wychodzi ponad 8. Tak, oczywiście. No i tak, tak samo yy, tak samo nie możemy coś oszukiwać. Znaczy ponad 8 może nie. po ponad 7 godzin. Nie? Natomiast yy, do tego jeszcze przynajmniej godzinę sportu. I Jak sam dobrze wiesz, yy, nie wiem, właśnie sport czy wyjście na rower, to nie jest tak, że to trwa godzinę. Nie? Jeżeli chcę godzinę pojeździć, to, to, to przygotowanie do tego, napompowanie roweru, przygotowanie, jakby przebranie się w strój, potem powrót, prysznic, to też trwa. Nie? To też trwa jakieś półtorej godziny. Nie? Co najmniej. Nie? Także, yy, także w sumie Ja robię też tak, że to przez to, że pracuję z domu, bo u nas w Nozbi wszyscy pracujemy z domu, nie mamy centralnego biura, to przez to po prostu robimy tak, że ja potrafię na przykład o godzinie drugiej po południu po prostu wyjść na rower i potem o czwartej wrócić, pracować znowu godzinę, półtorej i, i, i, i potem kończyć pracę. Nie? Więc to wszystko też sobie tak potrafię sobie przydzielić dzień. Dlatego, że mam taki moment, kiedy czuję, że jakby spada mi energia i po prostu muszę muszę, ten, muszę zmienić po prostu klimat i właśnie biegać albo, albo coś i wtedy... Pracuje. To są właśnie plusy posiadania własnego biznesu, że można sobie Pracować o tej godzinie, o której się chce I nie trzeba koniecznie startować od dziewiątej godziny, tylko o tej porze możesz sobie iść na basen, jeżeli jest najmniejszy ruch, a potem sobie popracować. nie? Tak, ale um. nie tylko jakby, mój własny biznes, Znaczy, u mnie w pracownicy wszyscy pracują z domu, więc każdy ma tą elastyczność, to nie tylko ja mam tą elastyczność. Więc... No ale wiesz, to... że tak powiem, słuchałem wielu twoich podcastów, takich, w których gościłeś. I, I trochę wiem, jak to mniej więcej wygląda. Jesteście naprawdę unikatową firmą, więc żyjesz w takiej swojej trochę bańce mydlanej, myślę, pod tym... Pod tym względem dlatego, nie tym wszyscy opowiadam. mają tak dobrze. Nie, o tym właśnie opowiadam, bo, bo chciałbym, żeby tak nie było, żeby to nie było tak, że to jest tylko moja bańka. Chciałbym, żeby więcej przedsiębiorców podchodziło do swoich pracowników bardziej rozsądnie i do, do dorosłych osób i też pozwoliło im na bardziej elastyczne godziny pracy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A powiedz mi, skąd wzięła się u Ciebie taka miłość właśnie do bycia produktywnym i kiedy to się zaczęło? Właśnie zaczęło się wtedy, że ja byłem konsultantem, pomagałem innym firmom sprzedawać rzeczy przez internet i zacząłem w tym być dobry i zacząłem mieć dużo klientów. I zacząłem nie ogarniać tego wszystkiego właśnie i zacząłem zawalać terminy, co jest oczywiście no, najlepszym pomysłem, jak się prowadzi działalność. Zdecydowanie. No i wtedy, wtedy sięgnąłem właśnie do kilku książek o zarządzaniu czasem, Stevena Coveya, potem właśnie David Allena, i, i, I ta właśnie książka David Allen, Getting Things Done bardzo mi się spodobała. Ym, y, te pomysły były bardzo praktyczne. Ja jestem bardzo praktycznym facetem, więc y, pomysły praktyczne są fajne. Ym, no i nie ukrywam też, że trochę podziwiałem moją żonę, która wtedy ma jeszcze dziewczynę, y, że ona jest taka bardziej zorganizowana niż ja, sobie jakoś to radzi z tym wszystkim, a ja jakoś nie. Jestem taki niogar. Y, no i zacząłem po prostu wdrażać te, te, te, te, te pomysły na produktywność. Y, y, taką metodę dwóch minut, kilka innych rzeczy, właśnie inbox. To o tym trochę opowiem później, ale generalnie zacząłem to wdrażać i zrobiłem właśnie sobie taki prototyp mojej aplikacji Nozbi i okazało się, że mm, zaczyna działać, nie? Że, że taka osoba jak ja, taka nieogarnięta, też może czegoś się nauczyć i może to wdrożyć i może lepiej funkcjonować. Nie? I to był dla mnie taki, mi się wydaje, mm, yy, takie oczy otworzyłem, że to, że to się da, że to nie jest tak, że to trzeba być tak jak właśnie moja żona zorganizowanym, tylko to no, można być nieogarniętym, który potem się nauczy pewnych sposobów, pewnych sztuczek, pewnych nawyków i nagle jest lepiej. Nie? I, i, I właśnie potem stwierdziłem, że skoro ta aplikacja, którą sobie napisałem, jakby mi robi, działa dla mnie, to może nie powinienem być takim samolubem i więcej osób na świecie może funkcjonuje tak jak ja albo podobnie i dlatego ją udostępniłem. No i po prostu dużo osób podchwyciło temat i, i, i zrobił się z tego biznes dla mnie i stwierdziłem, kurczę, fajny biznes, bo fajna sprawa. Pomagam ludziom się zorganizować i sam się dużo od nich uczę, więc rewelacja. No i tak to zaczęło się i, i, i się kręci. Robimy to ponad 9 lat już i ja, jakby ja mam wrażenie, że jeszcze jest tyle do nauki, że, że kosmos, więc, więc jakby ciągle, ciągle się rozwijam i, i, i wraz ze mną użytkownicy i ja wraz z nimi, więc super. Przyznam się szczerze, że od paru miesięcy samożywam nozbi i, i faktycznie pomaga. Co prawda, jeszcze długa droga przede mną, żeby, żeby to wszystko ogarnąć, natomiast jak przynajmniej już mam e, rzecz w której zapisuję i nie zapominam. Potem co najwyżej mnie straszy, że czegoś nie zdążyłem zrobić, ale przynajmniej wiem, że miałem to zrobić. E, natomiast mówię, że 9 lat temu byłeś nieogarem, a po paru latach zrobiłeś kurs bycia produktywnym um, i on jest dostępny e, za darmo w internecie. i Wiem, że teraz ogarniacie również książkę na bazie tego kursu, prawda? Tak, to jest e, kurs e, 10 kroków do maksymalnej produktywności. E, to był taki właśnie moment, kiedy e, kilka lat temu, kiedy stwierdziłem, że już mogę spisać trochę, już trochę się nauczyłem, mogę spisać to jako taki właśnie kurs i zrobić z tego właśnie kurs wideo więc on jest dostępny, za darmo w internecie, można sobie zobaczyć i teraz właśnie pracujemy nad książką książka na razie zaczęła się od tego, że spisaliśmy jakby, te, jakby ten kurs w formie, formie pisanej, ale teraz go rozwijamy w sensie rozwijamy, bo żeśmy się od tego czasu też trochę więcej nauczyli, mamy fajnych użytkowników którzy mają fajne pomysły, zrobiliśmy w ogóle całą grupę taką fajną użytkowników, którzy nam pomagają tą książkę pisać, więc mamy, rozwijamy ją o kolejne tam rzeczy i niedługo ją udostępnimy i też za darmo więc będzie dostępna no, pod adresem nozbi.com na 10 kroków 10 kroków, pisane polskimi znakami będzie, będzie dostępny i, i tam, tam można w tej chwili zapisać się do, na listę oczekujących na tą książkę i, i, i tam, tam będziemy właśnie będziemy ją publikować niedługo no i właśnie strasznie się cieszę, bo będziemy dużo tam będzie dużo dodatkowych trików, sztuczek dodatkowych historii ludzi no i po prostu rozwiniemy to, co wtedy zacząłem z tym kursem. Mój kurs ciągle jest jakby na, na czasie i warto go sobie obejrzeć i tam też można znaleźć link do tego kursu. Natomiast no, od tego czasu dużo więcej żeśmy się nauczyli i, i myślę też, że ten e-book będzie bardzo, bardzo fajny i takim będzie. chcemy, żeby on był takim standardem odnośnie właśnie zarządzania czasem, żeby to był taki e-book, że można śmiało go polecać, śmiało go dawać innym. Przeczytaj to, zobacz, spróbuj coś z tego wdrożyć i na pewno będzie lepiej. I nawet jeżeli tam się wdroży dwa, trzy pomysły z tej książki, a ja to jest 10 kroków, więc naprawdę tam jest pomysłów dużo, ale dwa, trzy pomysły to już naprawdę człowiek od razu poczuje, że, że, że jest lepiej. Zdecydowanie. Natomiast nie musisz pamiętać linków, o których mówił Michał przed momentem, bo znajdziesz je pod adresem narwer.com 038. Zostawiam je tam, żeby ci było łatwiej, żebyś się mógł skupić na tym, o czym teraz będziemy rozmawiać. Ja tylko chciałem taką dygresję dać, Jasne. że e, bardzo ciekawy pomysł, że jestem na odcinku 38. Z jakiegoś powodu 38 jest moją ulubioną liczbą. Dla mnie 38 symbolizuje bardzo dużo. Nie wiem dlaczego, jakoś tak mi kiedyś to powstało, więc akurat tak cieszę się, bo to mało liczba. To był kącik numerologiczny. Tak to akurat nie, nie było w ogóle aranżowane i nie, nie wiedziałem o tym, więc a powiedz mi, a co najwięcej dało ci nauczenie się metody Getting Things Done, o której mówiłeś? Co, z niej, co było najważniejszą rzeczą z tej książki, jaką wyciągnąłeś dla siebie? Wiesz co, y, problem był taki z innymi książkami o zarządzaniu czasem, że one wszystkie były bardzo górnolotne. To znaczy one mówiły ci, wiesz, znajdź swój sens, swój cel, co chcesz osiągnąć w życiu, twoją misję i tak dalej. I to jest bardzo ładne i ważne, bez dwóch zdań. Ale w momencie, kiedy jesteś y, młodym człowiekiem i do końca jeszcze nie wiesz, co chcesz w życiu robić, no to to nie jest najlepszy pomysł, bo, bo zaczynasz od, bo od końca, a tego końca jeszcze nie znasz i jeszcze nie masz, no jeszcze nie wiesz, nie? Co, co będzie to nawet twoją, twoim, twoją misją. Getting Things Done było od razu praktyczne. Jest takie powiedzenie słynne, że nie ma sensu wspinać się po drabinie, jeżeli drabina jest niewsparta o tą ścianę, na którą powinna być wsparta. Och, tak, tak, tak. Tak, ale to jest właśnie, ale to powiedzenie też jest, ma, ma swoją drugą stronę i to David Allen fajnie powiedział, okej. Okay. Ale jak się nauczysz sprawnie na tą drabinę wspinać, to potem jak zobaczysz, że wszedłeś na, na, na złą ścianę, to szybko zejdziesz na dół, przestawisz drabinę i już będziesz szybko się wspinał. Nie? W sensie, że jak się nauczysz tych praktycznych rozwiązań, tych takich właśnie rozwiązań szybkich, jakby tych, tych podstaw, to nawet jeżeli idziesz w złym kierunku, to jak skumasz to, że idziesz w złym kierunku, to jesteś w stanie skorygować kurs, ale już masz te nawyki, które powodują ci iść szybciej w tym dobrym, dobrym kierunku nie, I, i to mi się właśnie podobało w Getting Things Done, że tam szybko było o tym, że należy, że jakby to taka podstawa, że należy opróżnić umysł, tak, że nie można myśleć o dziesięciu rzeczach na raz, tylko jak się o czymś myśli, trzeba to spisać. Tak jak sam powiedziałeś, nie, że już spisujesz, do, jakby to zbiegł, wpisujesz rzeczy i dzięki temu one już są tam spisane i wiesz, że o nich nie zapomnisz, Tak, nie? wszystko, łącznie z listą zakupową i jakimiś głupotami typu, nie wiem, podlać kwiatki albo cokolwiek i tam jest absolutnie wszystko, Dokładnie. I właśnie to jest to, czego, czego mnie nauczył właśnie Getting Things Done, żeby spisywać. Nie? I jak mam taki moment, a czasami mam, nawet teraz, że a nie, to będę pamiętał, bo to proste, nie to w tym momencie to właśnie wyleciało mi z głowy. Nie? <grych> tak, tak pomyślałem ostatnio, bo nie wiem nie wiem dlaczego, ale czasem mamy jeszcze takie, że czegoś po prostu nie zapiszę i, i dlatego właśnie kapie mi w, w łazience woda w wannie, bo bo nie wymieniałem jeszcze uszczelki. nie, więc, tak. więc właśnie tak działa, jak się czegoś nie zapisuje. Także to była dla mnie taka podstawa, I jest jeszcze taka druga, taka fajny trik, który, który, jakby, który David Allen tam zawarł w tej, w tej książce, który jak opowiadam go, to wszystkim wszystkim on się podoba i każdy szybko go za, zapamiętuje, to jest reguła dwóch minut. Czyli jeżeli coś możesz zrobić w ciągu dwóch minut lub mniej, zrób to teraz. Nie zapisuj tego nawet. Po prostu od razu to zrób, nie? I, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest niesamowita sprawa, bo to powoduje, że nagle jak mam krótkiego maila i wiem, jak to odpisać, od razu odpisuję, bo wiem, że to mniej niż 2 minuty, nie? I gotowe. I człowiek wtedy czuje szybko, jakby szybko wchodzi taki moment, że myśli sobie, wow, robię rzeczy, nie? Jestem produktywny, jakby zakańczam rzeczy, nie? I, to, I to, ta reguła dwóch minut jest po prostu niesamowita. Ma swoje minusy, bo jak opowiedziałem o mojej regu tej regule dwóch minut mojej żonie, to jak teraz wstaję rano i nie pościelę łóżka, to moja żona mówi, Michał, pościel łóżko. Ale później, ale dwie minuty. No i w tym momencie nie mam wyjścia, nie? Także ym, mie miecz obosieczny, ale właśnie taka reguła dwóch minut powoduje, że nagle Rzeczy, które nam się wydawały straszne, można robić szybko i, i, i jakby popatrzeć o tym, jak można szybko sprawy kończyć. To też jest moja ulubiona rzecz z tej książki. Um, a co do ścielenia łóżka właśnie, to, to, to jest pierwsza produktywna rzecz, którą lubię robić. I jeszcze jak pracowałem na etacie, bo teraz żyję z bloga, jak część z Was wie, um, już samo to pościelenie łóżka też sprawiało, jakieś takie, że zapadka przeskakiwała w moim umyśle, że już coś zrobiłem. Już ogarnąłem, że wychodzę z pokoju, który jest czysty i jak wrócę do niego, to tam będzie dalej porządek. I to było też niesamowite. Natomiast zdarza się czasem tak, że jakaś zapadka w naszym umyśle nie może przeskoczyć, bo coś ją blokuje. Powiedz mi, jaka jest według Ciebie największa blokada wstrzymująca nas od bycia produktywnym? Mi się wydaje, że to jest to, że często zapisujemy, to jest taki podstawowy błąd, który mamy i który często mamy, to jest to, że zapisujemy coś, co jest skomplikowane, co powinno być projektem, jakby projektem, co powinno być jakby... Bo David Allen właśnie on też tłumaczy, że coś, co wymaga więcej kroków, to jest projekt, a nie zdanie wbrew pozorom. To a to zapisujemy... Powiedz to na przykładzie, jeśli możesz. Okej, okay, jasne. Na przykład wyjeżdżam... Na przykład, właśnie, mam prezentację do zrobienia. Ostatnio właśnie byłem na konferencji Element Talks w Warszawie i miałem prezentację do zrobienia. Gdybym to zapisał jako, jako jeden, jedno zadanie, prezentacja do Element Talks, to w tym momencie problem jest taki, że to by było dla mnie za skomplikowane, w sensie to by powodowało, że a, to zrobię to późno prezentację, a nie, teraz dzisiaj nie mogę, bo teraz mam jeszcze inne sprawy bieżące i, i to wtedy i to się, zaczynam odwlekać to, no bo ta prezentacja jest skomplikowana. A jeżeli nagle tą prezentację sobie rozbiję na mniejsze kawałki, czyli na przykład przygotować, przygotować wstępny, wstępny szkic prezentacji, przygotować pierwsze slajdy, uzupełnić slajdy o grafiki, zrobić pierwszy, tam, pierwsze, pierwsze przejście prezentacji i, i, i test i tak, dalej, i tak dalej, czyli rozpiszę to sobie na mniejsze kroki, to nagle ok, przygotować wstępny outline, no to mogę zrobić. To, to, to spiszę to tylko i to wszystko. I zrobię pierwszy outline, zaznaczam, że jest gotowe, done i już czuję się lepiej, bo pchnąłem temat do przodu prezentacji, prawda? A nie zostawiłem tej prezentacji jako, jako takiej, nie? Czyli ta prezentacja nie jest właśnie zadaniem, tylko jest projektem. I, i, i to jest coś, co, co wiele osób właśnie jakby te rzeczy myli i, i, i, i, i konfunduje. Wprawdzie my w Nozbi teraz prowadziliśmy coś jak checklistę na przykład, czyli to też jest taka fajna sprawa, że większe zadanie możesz być na, małe, małe, na małą, małą checklistą, ale często ja właśnie robię tak, że ja nie robię tak, tylko właśnie robię projekt, pod, zadania robię w tym projekcie i właśnie dla mnie zakończenie tych zadań, tak sam powiedziałeś, daje taką satysfakcję. Nie? I, i, I w tym momencie pcham temat do przodu. Dlatego mi się wydaje, że takim podstawowym właśnie błędem jest to, że zapisujemy coś, co jest duże, zapisujemy jako jedno zdanie i boimy się tego dotknąć. Jakbyśmy gdybyśmy zapisali takie mniejsze punkty, od razu by było łatwiej. Okej, okay, więc mamy utworzone projekty, w nich mamy mnóstwo innych zadań. I jak patrzymy na tą listę, to po prostu ogarnia nas ogromne przerażenie, bo ta lista zdaje się nigdy nie kończyć. Jak zarządzać w ciągu dnia takimi zadaniami, aby faktycznie iść do przodu i nie dać się przytłoczyć ilości tych rzeczy, które z reguły zajmują 2, 5, 10 minut, ale jest ich tak dużo, że, że niektórzy po prostu mają problem, żeby to psychicznie udźwignąć? Yy, więc jest kilka, jest kilka sposobów, żeby jakby sobie z tym poradzić. Yy jedną z rzeczy, które bardzo lubię robić, to jest to, żeby mam kilka kategorii zadań nie? w Nozbi, między innymi kategoria telefon, muszę go zadzwonić, kategoria mail albo kategoria pisanie. Kilka takich kategorii mam, mam spisanych i te kategorie potem ja je nadaję tym zadaniom w projektach. I to powoduje, że w zależności od stanu, w jakim jestem, bo miejsca, w jakim jestem, dużo łatwiej mi się tym, tym zająć. Na przykład po obiedzie, po lunchu, Często właśnie siadam i, i, i patrzę, co mam w kategorii telefony. Nie? I patrzę, mam telefon, może mam, dzwonić do tej osoby, tej osoby, tej osoby i tej osoby. W tym momencie siadam i zaczynam dzwonić do tych osób. I, i te, te zdania zaczynam zakończać, pomimo, iż dopiero co zjadłem i generalnie jeszcze nie mam takiej werwy, żeby większe zdania jakby wykonać. Nie? Więc to jest, to jest taki, taki jeden z trików. Drugi ze sposobów jest taki, żeby szybko, żeby na przykład jest jakiś projekt, i mamy tam dużo zadań znaleźć sobie jakieś najprostsze zdanie z tego projektu, najprostsze, takie naprawdę, które będzie wymagało bardzo mało energii i je wziąć jako najważniejsze w tym momencie i je zrobić. I nagle po tym, to, jest, to działa jak magia, nie wiem z czego to wynika, ale to działa jak magia, że nagle zrobimy, po zrobieniu takiego jednego prostego zdania mamy takiego większego powera, mamy tego tak więcej energii w tym momencie. A, okej, okay, no to jak już to zrobiłem, no to super, no to robimy kolejne. I to jest takie niesamowite, jak ja czasami mam, mam coś takiego, że się na koniec dnia, kiedy widzę, że zadań tych zostało jeszcze dużo i już tak jestem taki trochę no, zmęczony, nie? bo po, po, po całym dniu decyzji różnych i tak dalej, nagle zrobię dwa, trzy proste zdania i nagle nabieram energii. Nie? Nabieram, takie kopa dostaję i, i potem zaczynam, <śmów> mówiąc, czaskać e, kolejne zdania. Nie? I, i, I miałem już kilka takich, takich właśnie dni ostatnio, w ostatnim tygodniach właśnie, że nagle... I na koniec dnia dostawałem takiego właśnie spida i, i, i, i, i robiłem te ostatnie zadania właśnie dzięki temu, że najpierw wybrałem takie proste do zrobienia, takie proste zadania, które nie, nie, nie wymagały dużej energii i one dały mi taki moment, żeby pozostałe, pozostałe rozwalić. Dlatego myślę, że te, dwie sposoby, te dwa sposoby bardzo, bardzo mogą, mogą właśnie pomóc, żeby ruszyć z miejsca, bo my często właśnie mamy ten problem znowu, że po prostu blokujemy się, nie? coś jest dużego przed nami i to wiadomo, że jest ważne i to trzeba zrobić ale zróbmy coś mniej ważnego, coś łatwiejszego, a wróćmy do tego ważnego za chwilę i okaże się, że się ta. Wiesz co, yy, ja chyba wiem, jak działa ta magia, bo yy, w mózgu jest coś takiego, jak system nagrody Aha. I, Ty... i po prostu jak coś zrobisz, i, i, i zaczynasz, to zaczynasz mieć z tego radochę, bo twój mózg pompuje ci po prostu endorfiny albo do, inne związki, o których nie mam zielonego pojęcia, bo nie jestem biologiem. Ale wiem, że, że często też jest tak po wysiłku, że właśnie w wysiłku najfajniejszy jest odpoczynek, bo wtedy schodzisz z tego roweru taki super nabuzowany i, i, i szczęśliwy pomimo tego, że zmęczony. A jaka jest najtrudniejsza rzecz w produktywności i w byciu produktywnym? Bo to, to nie są tylko róże, róże mają też kolce. Okej, okay, to jest jakby, to, to, to jest, to jest najtrudniejsze, to jest, to się wydaje najbardziej błahe, ale to jest właśnie najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest to, żeby znaleźć raz w tygodniu czas i spokojnie przejrzeć swoje zdania i swój kalendarz i zaplanować po tydzień. Czyli tak zwane weekly review w Getting Things Done, czyli właśnie przegod cotygodniowy albo przegod tygodnia. To jest najtrudniejsze, bo my mamy czas dla wszystkich innych, mamy czas na nasze zdania, które mamy zaplanowane, mamy czas na wiele rzeczy, mamy czas na rower, ale nie mamy czasu nagle na to, żeby na dwie godziny spotkać się z samym sobą, że tak powiem i spokojnie przejrzeć to, co mamy, to, co zrobiliśmy, jak ten nasz tydzień wyglądał i zaplanować nowy tydzień. I to jest naprawdę najtrudniejsze, bo ja to widzę po sobie, ja to widzę po wielu znajomych, to widzę po wielu osób, które, które jakby, z którymi mam kontakt, że właśnie, że jakoś w tym takim szybkim obecnym społeczeństwie nie mamy czasu dla siebie, nie? Nawet na to. Już w tym momencie, bo w tym momencie pomyślimy sobie, dwie godziny, to ja wtedy wolę właśnie wyskoczyć na rower, albo zrobić coś innego, albo później na zakupy, albo zrobić coś innego. zamiast Trza Trzaskać taski. Dokładnie, dokładnie. Zamiast usiąść na spokojnie, przejrzeć wszystko, przejrzeć nasze projekty, nasze zadania. I to, to jakby brakuje nam, wiesz, tej, takiego, tej takiej siły woli, żeby usiąść na spokojnie i nie chcieć biegać, nie? tylko chcieć spokojnie przejrzeć to, co się dzieje, bo myślimy, że to jest jakiś zmarnowany. A to nie jest czas zmarnowany, to jest czas, który spowoduje, że potem będziemy mieli dużo lepszy tydzień. Bo przejrzymy wszystko, bo to, co będziemy robili w tygodniu będzie dużo bardziej świadome, będzie dużo lepsze. nie? Więc I y, y, y, y, y, to, to mi się też jest bardzo trudne. I ja, na przykład, ja na przykład sam dla, na siebie robię, nakładam takie trochę kajdany, żeby to robić, że mam taką całą rutynę, na przykład w poniedziałek, że w poniedziałek zawożę moje, moje córki do szkoły, potem jadę na basen na godzinę, i po basenie jedę do kawiarni na ściananie i nie wyjdę z kawiarni, dopóki nie skończę przeglądu tygodnia. Mam iPada ze sobą, iPhone'a, i wtedy mam, jakby, zaczynam pracować i robię przegląd tygodnia i dopiero jak skończę przegląd tygodnia, dopiero wtedy mogę wyjść z kawiarni i iść do mojego biura i zacząć dalej, dalej pracować. Nie? Także próbuję to, nawet ja muszę jakby sam się ograniczać i robić sobie jakieś takie właśnie ramy, żeby pilnować, żeby to robić nawet nie wiesz, jak dobrze Cię rozumiem i pewnie też nie wiesz, ale od ostatnich trzech minut cały czas potakuję głową, bo to jest moja największa bolączka właśnie w tym momencie, bo jak um, otwieram nozwi, dobra, le le lecę z zadaniami, kolejne, kolejne, kolejne, i zaczyna się pojawiać problem, bo na koniec tygodnia tak naprawdę zrobiłem trochę rzeczy, ale nie poprowadziło mnie to w tym kierunku, w którym chciałem, a jak myślę o tym, że mam dwie godziny spędzić na tym, żeby coś poprzeglądać, poustawiać, zastanowić się nad tym, to jest takie, może bym coś porobił jednak sensownego w tym czasie, nie? ale dobro, trzymaj mnie za słowo, od poniedziałku zaczynam robić sobie taką rutynę. A skąd wiesz w ogóle, ile zadań możesz zaplanować każdego dnia? To już tak, że tak powiem, podpytam, skoro w najbliższy poniedziałek będę sobie przeglądał zadania i, i, i je układał. Znaczy ja w ogóle stosuję taką metodę trzech, trzech kamieni, że tak powiem, albo trzech głazów, albo jakby no, three rocks, to się nazywa po angielsku ładnie. Okej. Okay. pana Leo Babałtystyk wziąłem to, ściągnąłem. Czyli coś takiego, że ja planuję trzy rzeczy duże na każdy dzień. I, i, i jakby trzy duże taski, trzy duże zadania, które mam na każdy dzień. Um, i, i, to, I to wynika z tego, że jakby ch chciałbym wiedzieć, kiedy dzień jest dobry. Nie? Chciałbym wiedzieć, kiedy już dzień jakby był dobry. Bo jeżeli planujemy dużo zadań na każdy dzień, to powoduje to to, że nawet jak ich dużo zrobimy, to i tak będziemy do siebie mieli pretensję, że jeszcze dużo zostało. Natomiast w momencie, kiedy planujemy trzy duże zadania i inne zadania, to w tym momencie um, to jest tak, że wtedy, jeżeli te trzy zdania zrobię, to już wiem, że dzień był dobry. Nie? Że dzień już jest, żeby... Mogę jakby sam się poklepać po ramieniu. Okej, okay, Michał, kawa, dobie roboty. I ja robię tak, że właśnie te trzy zdania robię. Z samego rana próbuję robić te trzy zdania, najważniejsze, jeżeli się da. Później robię inne zdania z danego dnia, które mam, miałem zaplanowane na, na, na dany dzień. Ja mam tak, że każdy dzień ma jakby inny trochę temat. Jakby, jakby inną, jakby... No, nie, dokładnie, inny temat, inną... no. Y inny typ jakby dnia. Co z mm -hmm. I, I robię te zdania do pewnego momentu i, i, i nadchodzi moment, kiedy robię przegląd tego, tego, co mi zostało i potem patrzę, ok, jakby zostały mi 10 zadań na przykład, ale wiem, że za chwilę muszę kończyć, nie? więc popatrzę, czy jest coś, co mogę zrobić jeszcze dzisiaj i co jest ważne, żebym popchnął dzisiaj. Jeśli nie, to pozostałe przerzucam na kolejny wolny dzień, który, gdzie będę takimi rzeczami zajmował. Nie? Czyli na przykład, ja w poniedziałki robię, jestem szefem firmy i w poniedziałek mam, właśnie robię weekly review, czyli ten mój przegląd, a później zajmuję się sprawami firmowymi, administracyjnymi w firmie, jakieś spotkania z pracownikami, jakieś kwestie, celów, jakieś tak strategiczne spotkania, to właśnie są w poniedziałki. I jeśli na koniec dnia widzę, że zostały kilka rzeczy administracyjnych, które mogą poczekać do kolejnego poniedziałku, to po prostu przerzucam je na kolejny poniedziałek i tyle. Nie? I, i, I wiem, że na razie się już nimi nie zajmę i, i, i tyle. To w tak takim wiec. razie, w takim razie zapytam, a jak rozróżniasz zadania duże od małych? Bo w moim przypadku na przykład, Takim naprawdę dużym zadaniem, z którego jestem dumny, to jest napisanie postu, czy tam przygotowanie filmu. Niestety, ponieważ zawsze jak coś robię, to, to, to staram się to robić najlepiej jak umiem, chociaż i tak już hamuję się od perfekcjonizmu na ile tylko mogę, to czasem zdarza się tak, że napisanie postu z filmem, przygotowanie zdjęć, bo wszystko robię samodzielnie, to jest 20 godzin i to jest dla mnie duży projekt. Mhm. No to znowu, rozbij sobie na mniejsze elementy, nie? I na przykład właśnie jakby może być na przykład tak, że twoim na przykład dużym zadaniem na dany dzień jest napisanie pierwszego draftu tego postu, na przykład, nie? I w tym momencie, jak już napiszesz ten pierwszy draft, to już jakby zrobiłeś to jedno duże zadanie, nie? Jeżeli jako bonus zrobisz edycję tego draftu, albo jeszcze jako kolejny bonus, jeszcze w ogóle go puścisz, to, to w ogóle posta live, to, to będzie jakiś w ogóle jak od świata, to w tym momencie to są już bonusy ale ten pierwszy, ten, ten, pierwszy jakby, ten pierwszy kamień milowy to właśnie jest na przykład napisanie tego draftu, nie? Na przykład, ja musiałbym dokładnie patrzeć, co robisz, ale wiesz, o co mi chodzi, że żeby ta nagroda była trochę szybciej, nie? Żeby ta, ta nagroda nie przychodziła tak późno, że dopiero po 20 godzinach masz tą nagrodę tak naprawdę, nie? Mm -hmm. Zwłaszcza kiedy twoim zdaniem rzeczywiście na początku jest przygotować ten grunt, nie? Pod to, żeby to było za gotowe, nie? Więc, no, nie wiem, pierwszy. Okay, grunt. Okej, okay. pisania... Wiesz, jest jest robienie właśnie outline'u, czy zrobienie właśnie, czyli takiego wyszczególnienia, o czym będzie blogpost, czy, yy, yy, yy, czy draft, czy coś takiego. Dobra, dobra, okej. Okay. Um, no to w takim razie teraz będzie chyba dość ciężkie um, pytanie. Jak ogarniasz wielki plan? Rozpisujesz sobie roczne cele, potem rozbijasz je na miesięczne, i potem nie wiem, raz w miesiącu planujesz sobie tygodnie albo już konkretne dni, żeby ugryźć trochę z, z tych tych wielkich projektów. I, I kiedy sobie robisz jakieś takie podsumowania prac i tak dalej. Bo właśnie możemy sobie dziubdziać całe życie jakieś małe rzeczy, które będą się wydawały istotne, ale jak popatrzymy na to z perspektywy czasu, to tak naprawdę ruszymy się o jeden mały krok. Znowu, podejście do tego jest sporo. Ja próbowałem wielu z nich. E, powiem Ci, jak to wygląda obecnie nie? u mnie, jak w tej, na jakim etapie w tej chwili jestem. Okay. Więc obecnie po kilku różnych próbach e, najlepiej mi działa to, że mam e, konkretne projekty w Nozbi, które się nazywają cel taki. nazwa no, celu po prostu. Nie? Cel jeden, Nozbi coś tam. Cel dwa, coś tam, coś tam. I, jakby, i to, są, i to mam, mam takich siedem celi na cały rok. Nie? Mhm. I, i, i one w ogóle są innym kolorem są pod inną labelką te wszystkie te projekty, żebym mógł tylko na nich się skupiać i, i, w, i w tych projektach mam zdania, które są takimi jakby kamieniami jakby milowymi albo, albo pomysłami w ogóle na ten cel, jak go osiągnąć nie? i tam też między innymi spisuje właśnie pomysły no, jakby, czyli to coś, co na przykład nie wiem, czy to mogę się tym zająć teraz albo za tydzień, albo za dwa, ale jest to pewien pomysł który mógłby mi przybliżyć do tego celu a możesz Dobra? to przedstawić na przykład na przykładzie triatlonu jakiegoś albo coś takiego? Dokładnie. Dokładnie, na przykład jeżeli chodzi o triatlon, to mam właśnie moim celem jest zrobienie trzech triatlonów w tym roku. I, i pobiegnięcie y, półmaratonu i, i, i trzech biegów na 10 kilometrów. I to jest wpisane jako jeden z tych wielkich celów i to wszystko tak. jest w jednym, tak? Czyli to jest jeden cel na fitness generalnie, nie? I ten jeden okay. cel na fitness, on ma takie trochę podcele, no bo tam w ramach tego chciałbym przebiec ileś tam kilometrów w tym roku, chciałbym jakby przebiec ileś tam, przejechać ileś tam kilometrów na rowerze i też właśnie zrobić te, te, te, te, te tony. Ale mam jakby jeden cel w Ule, pole, jakby fitness, lepszy fitness, tak to, to, to, to nazwałem. I to jest taki jeden cel. I w tym właśnie, w tym właśnie celu mam taski, zadania, jako kamienie milowe. Nie? Właśnie tam mam ile kilometrów, ile, ile przejechałem, ile przebiegłem, jak tam właśnie zapi zapisy na kolejne wyścigi, czy już zrobiłem, jak, jakie były wyniki, i to mam kolejne zadania do tego. I ja co tydzień, jak robię przegląd tygodnia, patrzę na ten cel i patrzę na te wszystkie kamienie milowe. I patrzę, który z tych rzeczy. Jakby, jakby po, po, po pierwsze robię rewizję tego, na, na czym stoję, patrzę do mojej aplikacji RunKeeper, ile zrobiłem tych kilometrów w tym, w tym, w tym, w tym tygodniu, jak to wyglądało i, i, i tak dalej. I spisuję to sobie jako komentarze do, do, do tych zadań. I oprócz tego patrzę, co mógłbym zrobić w tym tygodniu, żeby ten cel posunąć do przodu na przykład. Nie? Na przykład czy jest jakiś, jakiś, sprawdzić na przykład i wtedy robię sobie osobne zdanie, zadanie, sprawdzić, czy jest jakiś wyścig w najbliższym czasie na 10 km, w którym mógłbym wziąć udział. Nie? Albo właśnie jak mi idzie przygotowanie do, do teatlonu, który jest na przykład teraz w połowie czerwca. Więc jakby mam te kamienie milowe i pomysły na osiągnięcie celu, po prostu mam spisane właśnie tam. Co więcej, też w tym projekcie tego celu mam takie zadanie, zadania powtarzające się, odnośnie moich ćwiczeń, nie? I mam na przykład ustawione, że w poniedziałki jażdżę na rowerze, w wtorki biegam, w środę znowu na rower, w czwartek znowu biegam, w piątek znowu rower, nie? I, i, i, i, I mam to wpisane tylko na konkretne dni i to są zadania, które się powtarzają co tydzień, każdy z nich, i one też są w tym celu i wtedy ja wpisuję, jeżeli coś zrobiłem, jeżeli nie zrobiłem i dzięki temu mogę przejrzeć na koniec tygodnia, jak mi poszło w tych właśnie zadaniach. Także jakby pewne rzeczy operacyjne i pewne kamienie milowe i pewne pomysły na osiągnięcie celu wszystkie spisuję w jednym projekcie. Nie? i to jest mój, mój projekt właśnie, żeby być bardziej fit nie? i to jest taki konkretny projekt i w tym, w tym mam te właśnie podcele, czyli ile kilometrów, ile dalej i właśnie ile tych wyścigów. I rozumiem, że raz w tygodniu podczas przeglądania wszystkich swoich projektów tam również zaglądasz i zastanawiasz się, co z tym można zrobić, tak? W ogóle to jest kluczowe, że jakby podczas przeglądu tygodnia najpierw przeglądam swoje cele, w sensie zaczynam od tych projektów i dopiero potem przeglądam resztę projektów w Nozbi, czyli najpierw przeglądam te właśnie projekty z moimi celami żeby po prostu, po pierwsze, żeby przypomnieć sobie, jakie cele sobie ustanowiłem, sprawdzić, gdzie jestem z tymi celami i znowu powtórzyć sobie pomysły, lub dodać nowe pomysły na osiągnięcie tych celów. I dopiero wtedy jakby jestem, tak, przygotowany na to, żeby przejrzeć pod tym, pod tym kątem wszystkie inne moje projekty. Bo dzięki temu, już podświadomie, przyglądając inne projekty związane z Nozbi, albo związane z fitnessem, albo związane z życiem prywatnym, mam te cele z tyłu głowy, bo przed chwilą je przejrzałem, więc na świeżo jestem, i wtedy podejmuję decyzję odnośnie tego, co zrobię w tym tygodniu, podejmuję decyzję po przeglądzie tych celi. Także tutaj dla mnie kluczowym jest faktem to, żeby cele moje przeglądać raz w tygodniu, przynajmniej. A jak ogarniasz tydzień? Bo wiem, że Nozbi ogólnie ma wbudowany kalendarz, jeżeli się poustawia wszystkie te, te podzadania z projektów, to mog mogą się wyświetlać potem e, po pierwsze już na dzień, a potem jeszcze nawet na godzinę. Natomiast wiem, że ty z tego nie korzystasz. Z drugiej strony mówisz, że masz tydzień zaplanowany w określony sposób i każdy dzień ma swój temat. Więc posiłkujesz się jakoś kalendarzem, czy, czy, czy w jaki sposób to wszystko ogarniasz? Tak, ja nie korzystam za bardzo z widoku kalendarza jakby na tej zasadzie, bo jakby wchodzę tam czasami, żeby popatrzeć, ale generalnie jakby z widoku kalendarza nie korzystam. ale Okej. Okay. Tak. Korzystam z dat bardzo mocno, to znaczy po prostu, jeżeli mam zadanie na przykład marketingowe, od razu daję mu datę na przykład albo wtorek, wtorek jeżeli to jest takie zadanie typowo marketingowe, albo czwartek, jeżeli to jest pisanie, napisanie jakiegoś tekstu albo jakiegoś artykułu. No ja mam tak, że w poniedziałki właśnie robię rzeczy administracyjne, wtorek zajmuję się marketingiem, w środę zajmuję się produktem, w czwartek zajmuję się pisaniem, szeroko pojętym, i piątek zajmuję się właśnie kontaktem z ludźmi, nagrywaniem podcastów, właśnie tak jak dzisiaj rozmawiamy, takimi rzeczami. I, i, i to powoduje na przykład, że, że jeżeli właśnie mam zdanie na przykład jak yy, planuję tydzień, patrzę, że mam, mam zrozumienia że napisanie konkretny tekst to planuję, to wrzucam to przeważnie na czwartek nie, czy czwartek to będę, będę pisał i później najwyżej, na koniec przyglądu tygodnia wchodzę do widoku kalendarza, żeby sprawdzić, czy na przykład sobie na czwartek nie zapanowałem za dużo rzeczy, nie, na tym etapie już bo ważne jest to, żeby nie panować sobie na konkretny dzień za dużo spraw dlatego mówię o tych trzech jakby ważnych sprawach i potem jakichś mniej ważnych po, bo rzeczy bieżące wyskakują, nie? Jakby to nie jest tak, że możemy sobie idealnie zaplanować czas, nie? Rzeczy bieżące się pojawiają i musimy też na nie mieć czas, czyli musimy mieć ten margines na, życie, na, na rzeczy bieżące. Więc ja staram się planować taką pracę efektywną na, na, na, na 4-5 godzin, że tak powiem takiej efektywnej pracy, bo wiem, że pot potrzebuję potem godziny dwie albo nawet trzy na rzeczy bieżące. Mm -hmm. się... To jest plany planami, a potem life happens. A potem life happens, nie? I dlatego bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie, nie przesadzać, nie? Więc jak ja na przykład robię tygodnia, potem wchodzę do tego kalendarza, patrzę, jak to wyglądał mi ten tydzień przyszły, gdzie mam te zadania i, i ile ich mam. I jak widzę, że w któregoś dnia zaplanowałem za dużo, to od razu to zadanie jakby zastanawiam się, które z nich mam, mogę przeplanować na później. Jakby trzeba umieć i to, jest coś, to jest sztuką, którą się nauczyłem i to mi zajęło wiele lat, więc tutaj od razu mówię, że to, to, to niestety to jest kwestia podejścia. Ja jestem wielkim optymistą. Ja uważam, że wszystko mogę zrobić i bardzo szybko. Naprawdę przyznaję się tutaj bez bicia przed wszystkimi. Ja jestem mega optymistą, dlatego zajęło mi kupę czasu i ciągle jeszcze na tym pracuję, żeby właśnie nie, nie, nie zaplanować za dużo rzeczy do zrobienia bo rzeczy te zajmują czas, nie? I to po prostu, no i nie da się tego przeskoczyć. Właśnie ostatnio pisaliśmy właśnie treści maili do właśnie do promocji Nozbi i ja też pomyślałem sobie, a to takie maile to już pisami ileś tam razy, no, to napiszę w dwie godziny poza No gdzie tam dwie godziny? To zajęło <laughs> cały dzień pisanie tych maili, nie? Jak chcesz zrobić dobrze, no, to to samo dobrze wiesz, jak piszesz blog post, Jak chcesz zrobić dobrze, to to trwa. I, to jest to. I to jest to, i, i bo nie chcesz wysłać też leczego. Nie? I nie chcesz, żeby ludzie to wiesz, odebrali, że tutaj ktoś się nie, nie postarał. Więc yy, i tu jest to samo. Więc yy, pilnuję się naprawdę, żeby nie planować za dużo rzeczy na te dni, tylko planować takie właśnie, tak jak mówię, te kluczowe rzeczy, te ważne rzeczy, te, te właśnie te, te, te kamienie e, żeby, a żeby potem jak pojawiają się rzeczy bieżące, żeby mieć na nie czas, żeby po prostu być w kontakcie, żeby nie było sytuacji, że potem przez to, że ja skupiłem się na tych moich grubych rzeczach, mam z kolei straszne, jakby straszne tyły. Zespołu. Dobra. Um, pomijając maile, które ostatnio pisałeś, powiedz mi, czy um, ustawiasz sobie jakiś czas wykonania danego zadania i, i skąd wiesz, ile ci to będzie zajmowało? Nie wiem, usiadłeś kiedyś na przykład um, pisząc posta i mierzyłeś sobie czas, ile przeciętnie zajmuje ci napisanie go? żeby sobie potem ustalić, czy, czy, czy jakby w ogóle starasz się raczej ustalić te trzy rzeczy na dzień i, i robisz je, aż zrobisz, bo właśnie to jest, to jest jedna z moich bolączek, że nie do końca wiem, ile czasu coś potrafi mi zająć jeszcze, nie potrafię tego oszacować, tak wiesz, od razu. Zgadza się. Ostatnio, yy, yy, znaczy tak, próbuję się nauczyć właśnie, ile to mi zajmuje, to na pewno, ale ostatnio właśnie nauczyłem się takiego bardzo fajnego triku i nie wiem, yy, nie wiem, czy ty jakby to znasz. Jeżeli znasz, no to, to, to, to, to, to to, to się powtórzę, ale coś, co ostatnio, e, ostatnio do Proactive, Proactive Magazine mieliśmy, miałem wywiad z takim e, panem, który bardzo szybko pisze książki. I w sensie jakby on się chwali tym, że bardzo szybko pisze książki. E, e, taki Kanadyjczyk. z e, e, tego imienia nazwiska, ale potem dodamy to w, do, do odcinka. W już, razie... zapi już zapisuję. Okay, w każdym razie on ostatnio właśnie był w wywiadzie do, do naszego Party Magazine Amerykańskiego, rozmawiałem z nim i, i co mi się strasznie podobało, to było to, że on naprawdę, on ma proces pisania, konkretnie proces, czyli coś takiego, że on najpierw przygotowuje właśnie wstępne opisy postaci, wstępne jakby, on spędza dużo czasu na przygotowaniu do pisania i dopiero potem pisze. I ja zacząłem zastanawiać się, kurczę, a jak ja to robię? I, I zauważyłem, że ja właśnie często, jak piszę, jakby czy maile, czy blog posty, czy coś takiego, to po prostu piszę, bo piszę. Nie? Czyli po prostu zabieram zapisanie, bez takiego przygotowania. I ostatnio na przykład zacząłem wykorzystywać tą funkcję tych checklist w Nozwi do tego, że jak mam artykuł, to jest artykuł jest zadaniem, a w checklistie wpisuję, jakby spisuję, co bym chciał, żeby w tym artykule było. jako tak robię sobie taki outline, jako checklistę w Nozwi I normalnie dzięki temu checklistę można sobie jakby prze, no, można przestawiać jakby kolejność rzeczy w checklistie, no to spisuję same pomysły, potem zaczynam je przestawiać, przestawiać, uzupełniać, przestawiać, uzupełniać, i, i to mi zajmuje jakieś 15 minut. I wtedy wiem, że jeżeli wtedy usiądę do pisania takiego blog posta, to zajmie mi dużo mniej, niż bym po prostu pisał go tak, jakby, jak normalnie. Nie, że zamiast dwóch godzin do pisania, nagle w ciągu godziny na przykład takiego blog posta. Mhm. Dzięki temu, że te 15 minut poświęciłem na spisanie tych pomysłów i uporządkowanie ich i ułożenie w, w logiczną całość. Nie? Czyli, do, czyli spędziłem trochę czasu, zainwestowałem w przygotowanie do pisania i dopiero potem wziąłem się za pisanie. Nie? I na przykład to już obserwowałem właśnie dzięki temu, że dzięki temu po prostu no, zajmuje mi to dużo mniej czasu i jest dużo, jest dużo, dużo łatwiej. Ja tą metodę opracowałem, że tak powiem, na, na, na własnym doświadczeniu. I jak piszę jakiś post, to ja korzystam z takiej aplikacji, która nazywa się AI Writer. Nie wiem, czy. Tak, tak. Korzystać z niej też. Okay. Ona, ona jest po prostu białym arkuszem papieru i na nim się pisze, i żeby nie rozpraszało nic. I właśnie jak zaczynam pisać post, to najpierw spisuję, ściągam sobie z projektów temat postu, na który chciałbym napisać, i mam jeszcze plik w Excelu, w którym sobie przygotowywuję tak, żeby się mi tematy nie mieszały na blogu, itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I jak już sobie otwieram ten ten iWriter i piszę sobie tytuł, to pierwsze co, właśnie siadam i zastanawiam się nad tym, jakie rzeczy tutaj muszą być koniecznie, a poza tym, jak już, wiesz, zaczynam pisać, to jeszcze w międzyczasie przychodzą mi do głowy jakieś warianty, o których na przykład wcześniej nie pomyślałem, nie? Więc na przykład, jeżeli jest to post o naprawianiu czegoś w rowerze, to potem, już po napisaniu szkiców jakby wypełnieniu po raz pierwszy tego postu, robię sobie chwilę przerwy, potem siadam jeszcze raz i sobie myślę tak, no dobra, ale co może mieć wpływ na na przykład regulację tam przerzutki jeszcze, czyli na przykład dopisuję sobie, że ktoś może mieć zużyte pancerze, linki albo krzywą hak przerzutki, albo coś takiego, takie wiesz, po prostu no zawsze jest to świeże podejście jak zrobisz małą przerwę, z tym, że no, jak ty masz czas, godzinę na to poświęcić no to, to, to że tak powiem jest ciężej, to, to mi się przydaje raczej przy takich wiesz, dłuższych i większych projektach, no nie? Tak, tak, tak. Znaczy, no dla mnie właśnie było to, że fajne, że jak zacząłem robić ten outline taki właśnie sobie osobny w, w, w, w formie check, checklist, to teraz właśnie w iPadzie jest fajnie, fajne to, że w tej chwili na iPadzie można otworzyć e, jakby dwie, dwa, dwie aplikacje naraz, czyli jedną aplikację taką węższą i wtedy od, od, odpalam sobie no w takiej wą, wąskiej wersji, takiej jakby iPhone'owej po prawej stronie, nie? A sam, a, sam, a sam jakby aplikację do pisania, albo Airwriter, albo OneWriter odpalam jakby w tym większej części ekranu. I wtedy właśnie mam obok ten outline, mam obok te, te, te elementy, a tutaj sprzod, a, a przed sobą mam akurat papieru w cudzysławiu <grafię> i, i na nim piszę. Nie? I to można już robić też na zwykłym iPadzie czy tylko Pro? Nie, też na iPadzie R2 i, i na iPadzie Pro tym 9, 9 cali też można, y, też można to, to, y, to już robić. Okay. To, jest, to jest taki split screen, nie? czyli wtedy możesz właśnie y, y, mieć dwa, dwie aplikacje na raz. Na iPadzie to... Pro to oczywiście super wygląda, bo to jest ogromny <grafię> iPad, ale na iPadzie R2 też, też testowałem, też działa bardzo fajnie. Zanim przejdę do następnego pytania, muszę się pochwalić jedną rzeczą, o której Michał tutaj nie powiedział. Otóż Michał napisał parę ładnych lat do tyłu książkę o tym, że można, bo mówi się, że żyjemy w erze post-PC i, i napisał książkę dzieląc się swoimi przemyśleniami i workflowem, jeżeli można to tak nazwać, radzenia sobie ze wszystkimi ważnymi zadaniami, jakie wykonuje w ciągu dnia. Totalnie na iPadzie, bez użycia komputera. Co prawda Michał nie montuje filmów, ani profesjonalnie nie składa audio, z tego co wiem, ale poza tym dla, dla całej um, większości ludzi, że tak powiem, jest możliwe, żeby pracować totalnie na iPadzie, prawda? Tak, no i to był taki eksperyment. Znaczy, jeżeli chodzi o montowanie filmów w ogóle, no to ja już od dawna montuję filmy w iMovie na iPhone w ogóle. <laughs> Także jakby, ale to wiadomo, montuję filmy dla siebie, nie dla. jak nie dla, już nie dla nozbiego, ale dla siebie jak nagrywam filmy, to czy... Prywatne, no to znaczy to ja tu mówię o profesjonalnym rozwiązaniu, tak. bo, bo wiesz, nie ma wtyczek, nie ma tak, całej innych rzeczy. Celów, wiadomo, kosmosów. Naprawdę między nimi teraz rozmawiamy to właśnie, rozmawiamy no, przez Maca, bo mam mikrofon taki no, lepszy podcastowy podłączony do Maca przez USB i tak dalej. Więc tu, tutaj też jakby y, mam w tej chwili Maca do tego, ale naprawdę rzeczywiście. Ja wyszedłem z założenia, że muszę być bardziej mobilny i muszę też bardziej uniezależnić się od samego komputera i od plików i zobaczyć, czy rzeczywiście da się w tej erze post i pracować. No i, i, i zacząłem bardzo powoli, zacząłem spokojnie. Zacząłem od tego, że wyjechałem na wakacje z żoną, tylko z iPadem, bez, bez, bez laptopa, co wcześniej było dla mnie niemożliwe, jakby bez laptopa w ogóle wyjechać. A okazało się, że się da. No i tak się zaczęło i, i, i potem zostało. I, i, I właśnie napisaliśmy z kolegą książkę, Augusto Pinat, z kolegą napisaliśmy książkę właśnie iPad Only, i od tego czasu naprawdę moim głównym komputerem jest iPad, obecnie iPad Pro 13-calowy lub iPhone 6 Plus, którego mam tutaj też pod ręką i, i, i Mac jest nawet opcjonalny, nie? Że to jest tak, że mam Maca też w biurze domowym, ale Mac okazał się takim bardziej jest dla mnie takim opcjonalnym narzędziem, czasami właśnie coś muszę zrobić na Macu, bo czasami coś jakby jest dużo szybciej na Macu, ale to bardzo rzadko, ale już większość mojej pracy mogę robić właśnie na iPadzie i na, na iPhone'ie. I, I da się kwestia tylko zmiany trochę podejścia I, i, i dla mnie zmiana podejścia była taka, że właśnie nie, nie myślimy o plikach, tylko myślimy o aplikacjach, które mogą um, coś, coś zrobić. No i też kwestia większego fanu trochę z pracy, bo na iPadzie, na iPhone um, e, przez to dotykamy aplikacji, dotykamy tych rzeczy, co, co robimy. Okazuje się, że rzeczy jest dużo łatwiej zrobić, dużo fajniej się robi, jest, ma, się, ma się z tego większą frajdę um, i, um, no. i dlatego spisałem właśnie to, w, to w tej książce iPad Only. Wtedy to było takie rewolucyjne podejście. W tej chwili coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że się da. Kolejna sprawa, to jest, którą zauważyłem, to jest to, że klawiatura jest opcjonalna, że często klawiatury nie używamy, aż tak jakby, no, chyba że piszemy. Nie? A mm -hmm. jak nie piszemy artykułów, no to klawiatura jest, nie jest aż tak często potrzebna. Nie? I, i, I zauważyłem, że właśnie, że, że właśnie można bez niej pracować bardzo długo. I co więcej, nawet na iPadzie można nauczyć się pisać bezwzrokowo w repozorom, na, na tej klawiaturze wirtualnej, co, co w ogóle dla mnie było też odkryciem w ogóle. Z tym, że na 13 chyba jest najwygodniej, co? Yy, tak, tak, tak. na 13 jest najwygodniej, ale naprawdę yy, ja pamiętam, że już na, nawet na, na tym 80 10 iPadzie bardzo dobrze pisałem, bardzo szybko. Nie tak szybko oczywiście jak na klawiaturze na Macu, ale niewiele wolniej. Więc... Myślałem o iPadzie do podróży właśnie, żeby na przykład pisać bloga i ogarniać. Natomiast na nieszczęście moje WordPress jeszcze nie działa tak dobrze, jak powinien na urządzeniach mobilnych. I to no właśnie nie wszystko. Pst, pst. Szkoda, nie? że dużo aplikacji jeszcze ciągle jakby tam no, zalega, chociaż no, coraz więcej jest już przystosowanych. A co do um, nagrywania podcastów, to Ci zdradzę taką ciekawostkę. Um, iPad ma e, taki adapter, że możesz wpiąć coś na USB. E, od pewnego czasu można to również zrobić to, e, z iPhone'em, każdym. Tak. E, I dzięki temu um, możesz sobie nagrywać też podcasty od razu na e, iPada. I ja gdzieś... właśnie będę spróbować właśnie, bo też właśnie o tym słyszałem jeszcze nie próbowałem, ale, ale będę spróbuję właśnie, żeby... Tak, tak. Albo są, albo są um, mikrofony, które się nazywają iRig i one są jakby specjalnie pomyślane o, o iPadach i innych tam komórkach i tak dalej. Albo są, widziałem patenty, że ludzie na przykład taki mikrofon, jak ja mam teraz pięty do USB, do Maca, wpinają normalnie do iPada, ściągają aplikację, nie wiem, za 10 dolarów i jeszcze sobie mogą do niej załadować muzyczki, że, że tak powiem już nagrywać um, live totalnie, no nie? Wow. Wow. No, no więc... i właśnie to jest to, że da się i można, i aplikacje są, nie? I to jest i ich jest nas bardzo dużo, właśnie. I, I to spowodowało też takie moje zainteresowanie tym tematem, że dużo aplikacji jest, czemu nie spróbować, że te aplikacje mogą mnie wyręczyć? I, i takim środkowym jeszcze, jeszcze elementem, który, który oponowałem dzięki temu, to było właśnie, żeby jednak wszystkie dokumenty mieć w chmurze. nie, Żeby mieć właśnie. Ja mam notatki w Evernote, pliki w Dropboxie, zadania w Nozbi. I dzięki temu pod ręką zawsze mam wszystko. Co potrzebuję mieć do pracy. Nie ma sytuacji, kiedy, a to mam na komputerze, że tego nie podam. Nie? Mam wszystko dostępne, nie? więc to jest, to jest super. Dobra, to w takim razie o aplikację zapytam zaraz. Natomiast powiedz mi, jakie masz rytuały, metody albo tryki, które pomagają ci być produktywnym. No właśnie, tak jak już wcześniej wspominałem, jednym z pomysłów albo trików jest to, żeby samemu sobie narzucić pewnego ograniczenia. To jest właśnie to na przykład, że właśnie robię Weekly, weekly Review, moje robię w kawiarni, a nie, a nie w biurze domowym. Okej, okay, mam... to jest jeden. I właśnie, mhm. czyli to, to, to robić z tego taki event, nie? Takie, takie wyjście, takie coś innego, nie? Jakby coś, co jest specjalne, bo to też powoduje, że umysł też się nastraja do czegoś takiego. Więc to na pewno. No, druga sprawa to w ogóle jest to, że ja w firmie w ogóle ustaliłem, że ja do 12 raczej mogę być nieosiągalny nie? każdego dnia. I właśnie dlatego, że do 12 chciałbym mieć czas na te moje duże rzeczy do zrobienia. I, i, i, i to się już po prostu przyzwyczajają do mnie ludzie, że, że do 12 jeżeli napiszą coś do mnie na Slacku, czy tam właśnie przez Nozbi, czy w jakiś inny sposób, no to może być, że ja nie odpiszę od razu. I, I dopiero y, y, po 12 na pewno odpiszę, po 12 na, na pewno jestem do ich dyspozycji. Więc y, jakby ustawiłem już to oczekiwanie wśród, wśród mojego zespołu, jak, jak to wygląda, i wtedy i dużo osób z zespołu też to skopiowało. Że, że właśnie, żeby mieć pewien czas, kiedy jesteśmy nieosiągalni, albo jak, kiedy, jakby, kiedy jakby robimy nasze rzeczy i nie będziemy odpowiadali od razu. I to jest, ja uważam, że to jest bardzo istotne w obecnych czasach, żeby umieć te oczekiwania ludzi wyrobić i samemu też na siebie mieć trochę bata, żeby właśnie, żeby właśnie nie, nie być takim always on nie? i always responsive, bo, bo to nie jest dobre, bo to powoduje właśnie, że nie mamy czasu tego na skupienie się, na napisanie tego blog posta, na, na napisanie tych artykułu, na przygotowanie się do czegoś ważnego, więc, więc to na pewno jest taki kolejny trik, który używam. No i w ogóle ostatnio jestem z tego strasznie dumny jeszcze tego nie opisałem na moim blogu, ale będę o tym pisał, to jest, że przygotowałem sobie taki rytuał poranka, to właśnie co mówiliśmy, że ściele łóżko, idę, idę, idę do łazienki zrobić siusiu, po zrobieniu susiu idę się ważyć, po poważeniu się myję zęby, po umyciu zębów biorę iPhone'a i wpisuję, i, wpisuję, i wpisuję rzeczy do mojego pamiętnika online, do mojego żurnala i, i, i mam, mam kilka takich rzeczy, które robię po prostu jedną, jedną po drugim i dzięki temu jakby poranek jest dobry i zaczynam dzień jakby mam taki właśnie, tak mówiłeś wcześniej, mam takie coś, że Pierwsze pół godziny dnia, a ja już te rzeczy zrobiłem. Nie? Jakby, ten, jakby ten rytuał mhm. się. Już... I, I ten rytuał, zale... I to, i znowu, zajęło mi to kupę czasu. To nie jest tak, że zaplanowałem go i następnego dnia już go robiłem i, było, i życie było piękne i, i, i ten, i jestem jednorożcem. Nie. To, to zajęło mi dużo czasu. Ustalenie też, które rzeczy powinien robić, które, których nie mogę robić albo nie wychodzi mi robienie ich rano po prostu i trzeba sobie z tym poradzić. To na pewno drugie, no i trzecie, próbować to codziennie robić. I nawet jak się nie udało jego dnia, to następnego dnia spróbować jeszcze raz, jeszcze raz. I w tej chwili naprawdę bez pudła codziennie mój rytuał jest skończony. To jest po prostu naprawdę, jestem sam zdziwiony, jak to mi się udało osiągnąć, a naprawdę to zajęło mi wiele tygodni, tygodni dostosowywania. Ale ten rytuał naprawdę powoduje, że od razu dzień jest, naprawdę zaczynam dzień świadomie, że tak powiem. Okej, okay. a pomogła Ci w tym pewnie książka Morning Routine, albo jak ona się nazywała, ta ze Stanów? 5 a.m. Miracle. Okej, okay, okej. Okay. jest taka właśnie książka Jeffa Sandersa, 5 a.m. Miracle. Ona była bardzo, dla mnie bardzo pomocna. I do tego jeszcze czytałem taki blog post Tima Ferisa o, o, o właśnie o, o, o morning routine i o journaling, czyli opisaniu właśnie pamiętnika. I właśnie o tych rzeczach będę pisał niedługo na moim blogu i też sposób, w jaki mam właśnie na też pisanie regularne pamiętnika, czyli takie wpisywanie moich myśli. Um, bo czytałem wiele, wiele artykułów o dobroci spisywania takich rzeczy, od takiego właśnie o posiadaniu pamiętnika, jak ważne to jest, bo to powoduje, że nasze myśli jakby gdzieś kanałujemy i one gdzieś lądują, gdzie, gdzie ludzie ich nie czytają, nie? bo to jest prywatne, ale, ale nigdy nie mogą się wyrobić, żeby zrobić to regularnie, w tej chwili bez pudła, codziennie. Dobrze, a jeszcze w takim razie zapytam o takie rzeczy jak na przykład notifications albo odbieranie poczty. No właśnie, ja już od dawna, jakby z, zanim jakby w tej chwili jestem w ogóle szczęśliwym człowiekiem, bo e, poczty nie sprawdzam, sprawdza moja, moja asystentka. E, więc e, to jest tak, że jeżeli do mnie napiszecie na mój adres e-mail mike.nozby.com, e, to zapraszam. E, ja każdego maila przeczytam, ale moja asystentka się nim zajmie i ona najwyżej stwierdzi, czy, czy, mam, czy mam też jej w czymś pomóc w tym, w tym mailu, czy ona ten, tego maila skieruje do supportu Nozbiego, czy, czy, czy, czy do czegoś innego. Jakby ona się zajmuje tymi mailami, ona je sprawdza, więc ja nie muszę tych sprawdzać ale to wynika z tego, że po prostu dostałem ich tyle, że już sobie po prostu nie radziłem z nimi i zajmowało mi to dużo czasu. Ale w tym, w tym systemie zajmuję się mailami dużo szybciej i jeszcze jednocześnie też czytam, czytam każdego maila, ale po prostu kiedy indziej i w inny sposób. Poprawiłeś natomiast, efektywność. Dokładnie, natomiast wcześniej to robiłem też tak, że właśnie, że sprawdzałem maile przynajmniej raz dziennie albo nawet dwa razy dziennie, to było raz o 12, czyli właśnie po tym moim czasie tych dużych jakby spraw i potem jeszcze pod koniec dnia czyli zamiast spadać maila co godzinę, no i oczywiście wyłączyłem push notifications od maila, nie? To, to nigdy ich nie miałem. To jakby to w ogóle było absolutny must, nie? Czyli wywaliłem push notifications, więc yy, po prostu świadomie wchodziłem do maila i sprawdzałem maila o godzinie 12 i potem drugi raz robiłem to, po potem i przez godzinę jakby zajmowałem się mailem i potem to tak samo robiłem potem o godzinie 15 czy 16. Nie na przykład po, właśnie po, po, po jakimś z mm -hmm. takim. Ale właśnie trikiem było to, że właśnie mailem zajmowałem się świadomie, że wchodziłem tam na maile. Tak samo robię z Facebookiem. Żadne poróżnotyfikacje z Facebooka do mnie nie dochodzą. Jak wejdę na Facebooka, to wchodzę na Facebooka i zdaję sobie sprawę, że to jest czas na Facebooka, że tak powiem. I tak samo mam z, Twitter z Twitterem. I tak samo mam z Inst Instagramem. To są te takie największe social networks, z których, których jestem. Twitter właśnie, Instagram i, i Facebook i tam nie mam włączonych push notifications, czyli po prostu wchodzę tylko wtedy, kiedy jakby do nich wchodzę. Nie? Tylko, tylko, tylko świadomie jakby to robię, nie, nie, nie odpisuję jakby na wiadomości, więc tylko wiadomości, które dostaję push, to są właśnie iMessage, czyli wiadomości bezpośrednie, albo albo Whatsapp, bo tam w rodzinie szczególnie używamy Whatsappa, albo Slacka, który używam w zespole, więc te wiadomości dostaję push od zespołu, ale tak jak mówię, też wytradowałem wszystkich, że do 12 może być, że nawet nie odpiszę. Nie? Więc, yy, więc tak to działa, ale tam rzeczywiście można do mnie dotrzeć, bo wiem też, że jeżeli coś ważnego jest, to żebym też mógł dostać. No, bo jestem wiadomo, jestem w firmy i chciałbym wiedzieć, coś ważnego się dzieje. Natomiast dzięki temu odfiltrowałem dużo wiadomości i dużo do mnie nie dochodzi. Ja muszę wejść, żeby się o tym dowiedzieć. Dobrze. Wymieniłeś Slacka już z osiem razy w tym podcaście, więc pora opowiedzieć o narzędziach, które pomagają Ci w byciu produktywnym, więc może zacznijmy od Slacka właśnie. No Szczególnie w firmie, która jest taka jak nasza, czyli właśnie jakby rozdystrybuowana po całym świecie i każdy pracuje z domu, no Slack jest dla nas, dla nas takim, takim czatem, nie? Takim, takim miejscem, gdzie się po prostu gadamy, gdzie jest bla bla bla. Tam czasami obgadujemy jakieś ważniejsze rzeczy, czasami, ale przeważnie już te ważne rzeczy to lądują jako zdania w Nozby i tam je komentujemy. Natomiast tam często y jakby komentujemy sprawy bieżące, y informujemy się o sprawach bieżących takich y y luźnych. Nawet <laughs> mamy taki rytuał normalnie, że jak jest obiad, ktoś właśnie idzie na obiad, to pisze w, w kanale firma. Pisze obiad, obiad, i wtedy inni piszą, kiedy oni są obiad, nie? Coś takiego. Więc jakby mhm. Slack jest dla nas takim narzędziem właśnie do komunikacji i takiej ogólnej, firmowej, no i bezpośredniej, bo o tyle fajne jest, że Slack ma, ma, ma aplikację na każde urządzenie i, i dzięki temu, no, każdy ma możliwość otrzymania wiadomości przez Slacka, więc te, i te do, do wiadomości dochodzą bardzo szybko. Więc my często właśnie wysyłamy sobie wiadomości też bezpośrednie między sobą, też przez Slacka więc Slack służy do takiej ogólnej komunikacji w firmie. Jest to typowo biznesowy komunikator, który zastępuje wam w całości maila, prawda? Dokładnie, znaczy u mnie nie, nie, nie wolno do mnie e-maili pisać w ogóle w firmie, w sensie w firmie do mnie, jakby każdy wie, że jak do mnie napisze maila w firmie, no to to jako zdanie w Nozbi bardzo możliwe, przez moją astentkę zostanie sprowadzone, więc jakby yy, tak to działa, więc ale generalnie między sobą nie mailujemy, właśnie piszemy przez Slacka, to jakby to już, żeśmy już w firmie od dawno obgadali, bo to też powoduje i to jest bardzo kluczowe mi się wydaje, że, że Dzięki temu wiemy, że wiadomości z firmy, z zespołu mają większy priorytet, bo lądują w Slacku niż te wiadomości z ma mailem, które są od, od nas i od całego świata. Nie? I mm -hmm. one w tym momencie nie lądują, nie lądują jakby wiadomości z teamu nie, nie mieszają się z wiadomościami z reszty świata, że tak powiem. A dla mnie, z całym względem dla reszty świata, team jest najważniejszy. Nie? I to, co robimy, jest najważniejsze. Cała reszta świata jest, ma, ma drugi priorytet, też wysoki, ale, ale drugi. Nie? I, I dzięki temu właśnie Slack nam zastępuje z maila. Jasne. E, dobra, to co, drugi będzie Nozbi, a w zasadzie powinien być pierwszy, no nie? Zresztą tak, no bo Nozbi służy nam do, do, właśnie do, do robienia zadań i do robienia projektów, nie? I tam z kolei właśnie często jak w Slacku zaczyna się jakaś dyskusja poważniejsza, od razu ją kopiujemy i do Nozbiego od jakiegoś zdania, po to, żeby nie zapomnieć, bo w Slacku jest tyle wiadomości, czy to znowu się mieszają, więc kluczowe jest to, żeby, żeby te, te zadania już konkretnie, jakby tak się mówi ładnie po angielsku, Actionable, czyli właśnie takie, które trzeba coś zrealizować, żeby one właśnie lądowały nam w, w tym, w, w, w Nosby, w konkretnym projekcie, w konkretnym zdaniu, dobrze opisane. I tam już się komunikujemy przez zadania, Czyli właśnie jakieś zdanie jest współdzielone, delegujemy je na kogoś udział na komentarze i, i, i je robimy. Czyli Nozby jest naszym, naszym takim komunikatorem, ale już do, do konkretnych zadań. Jednocześnie właśnie jest miejscem, gdzie mamy też swoje prywatne zadania, czy swoje konkretne zadania na swoje jakby rzeczy, więc Nozby jest naszym centrum dowodzenia, że tak powiem. Nie? Tam mamy zadania nasze, wspólne, całego zespołu i tam działamy i tam właśnie yy, no, zaczynamy sprawy. Ja przez długi czas korzystałem z Wunderlista, którego kupił później Microsoft i przez długi czas mi wystarczał, aż Któryś raz natknąłem się znowu na ciebie w internecie, bo o to nie jest ciężko. I dowiedziałem się, że Nozbi można przez 30 dni testować za darmo. Założyłem konto i też faktycznie Nozbi u mnie został, bo się sprawdza lepiej, bo, bo, bo te projekty się dużo fajniej ogarnia i jest do nich łatwiejszy dostęp. Więc dobra, mamy Slacka, mamy Nozbi. Czego jeszcze używasz? No więc tak, używamy do komunikacji jeszcze tak jeszcze zespołowej, to w ogóle używamy Zooma, to jest taka aplikacja Zoom, ona służy, to jest taki jakby Skype, ale wideo też i dla większej ilości osób. Bardzo fajnie nam się sprawdza. Zoom można używać za darmo, do 40 minut jakby na jedno spotkanie lub jest tam też wersja płatna, my korzystamy z tej wersji już płatnej. Używamy też, używamy też Zooma do webinarów, bo teraz zaczynamy właśnie powoli webinary robić, więc, mm -hmm. więc też używamy Zooma do webinarów. Więc to jest tak do, do naszych rozmów, bo jak mamy spotkania właśnie, że rozmawiamy przez wideo, to, to właśnie robimy je przez Zoom. Właśnie kiedyś używaliśmy do tego bardziej Skype'a albo Google Hangouts, ale obie te rozwiązania nam często sprawiały problemy techniczne, nie? że tam coś nie chciało działać, to takie słynne, że zaczynamy rozmawiać i to słyszysz mnie, słyszysz mnie, mhm. więc, więc yy, yy, odeszliśmy od tych rozwiązań. A oprócz tego jeszcze właśnie używam Evernota do notatek, yy. No i fajne jest to, że Evernote, oprócz tego, że fajnie się tam notuje rzeczy, to jeszcze fajnie robi zdjęcia. Czyli, na przykład, jak robię zdjęcie mojej tablicy, na której często coś tam sobie ba albo jakieś kartki, albo jakiegoś dokumentu, to od razu, jakby skanuje to zdjęcie, nie? On to fajnie, fajnie od razu formatuje. Albo na przykład robię zdjęcie wizytówki czyjejś, to od razu wyciąga te wszystkie dane kontaktowe z tej wizytówki przez robienie zdjęcia. Więc to bardzo fajnie działa i to powoduje, że wtedy mam, jakby, repozytorium wiedzy mojej, mam w Evernote. I, i, i to też powoduje, że potem dzięki temu, że Nozbi spółka z Evernote, to potem załączanie Evernota jako komentarz do zdania jest banalne, banalnie proste w Nozbi, więc to nam się fajnie sprawdza, więc często jest tak na przykład tak, że mam jakąś dyskusję w firmie ja coś stosuję na tablicy i potem robię zdjęcie tej tablicy i potem to zdjęcie załączam jako załącznik jakby, ten, jakby tę notatkę Evernota załączam jako załącznik do, do, do, do zdania w Nozbi, także Evernote bardzo fajna sprawa, ciągle lubię to, lubię to narzędzie i, i mi się sprawdza no i Dropbox do plików, nie? czyli tam trzymamy wszystkie pliki w firmie, każdy u nas ma, każdy u nas ma ten no, konto pro w Dropboxie i po prostu i dzięki temu mamy wszystkie pliki w Dropboxie, współudzielamy foldery i, i, i, i mamy też to repo, repozytorium plików też w jednym miejscu. Także... I to jest jeden terabajt, no nie? 1TB, więc jest, no, kupa miejsca jest. No i to też oczywiście, nie muszę to już mówić, że wiadomo Dropbox się synchronizuje bardzo fajnie z chmurą też odnośnie e, e, edytorów tekstu na przykład. Nie? Więc na iPadzie, na iPhone używam drop, edytorów tekstu, e, które się synchronizują z Dropboxem. Pliki tekstowe mam właśnie e, w Dropboxie. Ja I jakich z... edytorów tekstu używasz? Używam właśnie e, e, e, ostatnio OneWriter, czyli jeden Writer. To jest mm -hmm. taki fajny edytor tekstu. Albo e, właśnie AI Writer, o wspomniałeś wcześniej. A czemu się przesiadłeś na tego pierwszego? Skopa Masz tą wersję nowszą AI Writera, która jest skopana, ta 1.5 zamiast 3.0? Mam tą wersję, tą już najnowszą, tak, tą, nie wiem, którą... Tak, to jest ta 1 coś tam, 50. Tak. Mhm. Natomiast One Writer po prostu jakby zaczął mi działać lepiej, po prostu jakoś, nie wiem, miał więcej funkcji, lepsze formatowanie i w skróty, dodatkowe skróty, um, których nie ma Airwriter. Tam było kilka rzeczy, trudno mi teraz jakby wykumać, Dobra. ale używałem je, ale OneWriter polecam sprawdzić, bardzo fajny editor um, i, i, i też synchronizacja z Dropboxem ma bardzo dobrą, bardzo, bardzo, Super. nie skarży mi się strasznie, że coś by się nie, nie synchronizowało, działa bardzo płynnie, więc mam go i na iPadzie i na właśnie i używam go do właśnie do pisania tekstów na iPhone'ie iPhone i na iPadzie właśnie OneWriter'a. Dobra, to ja w takim razie jeszcze dodam od ciebie aplikację, która nazywa się Pomodoro Timer i, hmm. że tak powiem, możecie z niej korzystać, obojętnie jaką wersję sobie znajdziecie, ogólnie chodzi tylko o to, żeby mieć minutnik. Który tak. odlicza wam czas na wykonanie zadania, a następnie, i to sobie możecie ustawić w większości tych aplikacji, ile czasu to ma być, czy to jest 25 minut, czy to jest 45 minut, raczej w większych porcji mm, bym już tam nie przekraczał i potem planujecie sobie 5-10 minut przerwy i to właśnie mi się świetnie sprawdza, żeby się jakby przycisnąć już, żeby usiąść i zacząć coś robić. Nie wiem, czy ty Michale, korzystałeś przez, przez jakiś okres czasu z tego, czy może dalej korzystasz? No, tak jak to powiedziałeś, to jest dokładnie to, co ja bym powiedział. To znaczy, właśnie, szczególnie w momentach, kiedy mam gorszy dzień i, i taki, czuję się taki rozlazły, wiesz, jak to zachodzi, chodzi, nie? Taki mhm. z... no, no, każdy jest tylko człowiekiem. Tak? To nie jest tak, że ja jestem takim teraz super robotem i mam zawsze super dni super produktywne. Każdy ma gorszy ten, gorsza pogoda, ciśnienie, cokolwiek. I właśnie szczególnie w takie dni ta metoda jest super, bo włączasz ten timer i zaczyna tykać. I nagle masz, widzisz, że masz to 25 minut i, i widzisz to, jakby widzisz o, o, o, oczami, o, oczami, nie tylko duszy, że czas ucieka. I, I nagle... I, I robisz sobie właśnie... Wybierasz sobie jedno zadanie, które chcesz teraz skończyć. I nagle jakimś magicznym trafem zaczyna to działać, nie, bo nagle masz taką spinkę. Nie? I, i, I znowu, to jest ten taki trik, który powoduje, że potem zaczynasz w wpadniesz w ten rytm i potem już będzie ci lepiej. Nie? Więc to jest dokładnie tak, jak to opisałeś, że właśnie żeby wziąć i tak się spiąć, żeby coś zacząć robić. Więc do tego ciągle używam. Tutaj po chwale jest taka aplikacja Tadam na, na Maca, napisana przez dewelopera, który pracuje u nas w Nozbi. On to, on to wieczorami pisze właśnie tą aplikację Tadam. Bardzo fajna na Maca właśnie. Ona też właśnie fajnie, fajnie mi działa i często mam, mam, z niej korzystam właśnie, w te, szczególnie w takich właśnie momentach gorszych. Też sobie zerknę. Mnie się najbardziej w, w moim Pomodoro podoba akurat jak już to jest któryś pomidor z rzędu, że tak powiem i pokazuje mi, że zrobiłeś już dzisiaj na przykład cztery Super. i właśnie leci piąty. Natomiast widzisz, problem jest taki, bo w ogóle zachęciłem moją dziewczynę, żeby też spróbowała nosbi um, i, i próbowałem też pomóc jej wdrożyć sobie choćby te, tego pomidora, natomiast ona właśnie ma blokadę psychiczną, jak widzi, że, że, że czas jej ucieka i <śmiech> Masz, masz jakąś poradę dla osób, które, że tak powiem, nie mogą sobie w ten sposób pomóc, albo ewentualnie jak się mogą do tego przekonać? Trudno, trudno powiedzieć, bo to rzeczywiście jakby... No to, to wydaje, jest że... wyjątkowy przypadek. Tak, bo tu mi się wydaje, że kwestia jest rzeczywiście spróbowania kilka razy, nie? To też jest tak, że... To, właśnie to jest tak, że to, to, o czym teraz my rozmawiamy, o tych wielu trikach i tak dalej, to jest tak, że czasami miałem kilka podejść do nich. Nie, To nie jest tak, że ja wszystko opanowałem za pierwszym razem i tu też właśnie do tego... To jest żebym... jedyna, że to jest jedyna najważniejsza, jedyna tak. działająca metoda. Tak, dokładnie. Więc warto naprawdę... Każd... Dlatego między innymi też ja, ja na przykład się nie upieram, że że każdy powinien używać Nozbie'ego. Jakby fajnie by było, gdyby tak było oczywiście dla mnie biznesowo, ale, ale sam dobrze wiem, że Nozbie może komuś nie pasować, nie, że może komuś pasować coś innego, in, inne rozwiązanie. Ważne dla mnie jest to, żeby mieli to inne rozwiązanie, a nie korzystali z kartki papieru, bo uważam, że ona się nie synchronizuje i, jest, i, i, i ona się sprawdza w niektórych momentach, ale w większości momentów jakby na większej listy zadań to już się nie sprawdza. I, i tu jest to samo, że może akurat ta metoda nie do końca jej pasuje, więc powinno spać trochę czegoś innego, albo inne podejście, albo może inny timer, albo może inny, jakby inny sposób podejścia, ale powinno się szukać rozwiązań i próbować, które właśnie pasują pod, pod daną osobę i, i, i się nie zdrażać, próbować któryś raz. Tak jak mówię, ja do mojej metody na przykład, tutaj, o czym mówiliśmy, do mojego porannego rytuału podchodziłem wiele razy do tego pisania tego pamiętnika, do tego journalingu tak zwanego. Podchodziłem wiele razy i wiele razy mi się nie udawało Aż w końcu sposób, jak do tego podejść i się udało. Nie? Więc to, to też trzeba trochę mieć um, tej, tej właśnie, tej, tej tego samozaparcia I przede wszystkim ja zawsze mówię o tym, że ja myślę, jestem osobą bardzo długoterminową. Ja myślę długoterminowo. No mówmy się, ktoś, kto prowadzi tą samą firmę od 9 lat, to musi myśleć długoterminowo. Nie? Jasne. I i, i, I to jest coś takiego, że ja wiem, że jeżeli teraz nawet mi się nie uda, to spokojnie, jest czas, zdążę, jest czas, dać się to zrobić. Jeszcze mamy dużo życia przed nami, że tak powiem, żeby to opanować. I tak jest ze wszystkim, z dietami, ze sportem, no właśnie z kilometrami na rowerze, nie, że nie od razu będę jechał tutaj średnią 30 na godzinę przez 100 kilometrów. Jakby spokojnie, zaczniemy jeździć, próbujemy podjechać szybciej, podjechać wolniej, y, zaczniemy to sobie dozować. I tak, tak jest ze wszystkim. I, i, i dlatego zachęcam, żeby właśnie... Y, Próbować dostosowywać rzeczy do siebie, patrzeć, co nam działa, a jak nam coś nie działa, to patrzeć, czy możemy podejść do tego od innej, z innej strony. Nie? I, i, i, i to, to po prostu w prędzej czy później rzeczy zaczynają, jak ktoś mówi, ładnie klikać. I nagle, wow, udało się. Udało się raz, udało się drugi. Jest taka reklama y, takiego chyba napoju Power Rate. Nie? Padłeś, powstań, Power Rate. Nie? Część, tak. Mi się to podoba straszna ta reklama, dlatego że jest właśnie padłeś, powstań. Nie? Że, że okej, okay, padłeś, okay, nie udało się dzisiaj. Jutro jest kolejny dzień, próbujemy jutro. nie? I, i, i, a my się często mamy taką, jakby się zraża, zraża, zraża, zrażamy bardzo, nie? że jednak uważamy, no nie udało się, to znaczy, że mi się nie uda, jestem generalnie do niczego, to nie dla mnie. No nie, po prostu nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Warto próbować, warto, warto. A nawet rzadko się udaje za pierwszym razem. Dokładnie, dokładnie. Nie? Więc to, to, o czym ja mówimy, mówimy, to ja tu, ja, jakby o czym ja rozmawiam tutaj z tobą, to, to są rzeczy, które ja już robię właśnie od, od ponad 9 lat. To są rzeczy, które ja naprawdę no wiele, razy, wiele razy miałem porażkę. Nie? I też ludzie się mnie pytają biznesowo, właśnie. No, nosbił taki sukces i w ogóle. Ja wcześniej miałem trzy inne startupy, które mi się nie udały. Nie? Więc. Ym... I też się nie zraziłem i w końcu odpaliłem Nozbiego i, i Nozbiego odpaliłem paliłem, tego, że tam było na pewno moje serducho i, i się udało, ale właśnie to było to, że ileś tam razy mi się nie udało i, i, i, i o tym się oczywiście nie pisze, o tym się nie mówi, ale tak jest. I, i, i, i nie należy się zrażać, właśnie życie jest długie, miejmy my, nadzieję właśnie ym, i, i należy po prostu próbować i, i właśnie te rzeczy do, do, do tego właśnie, co nam leży, jakby co nam pasuje. Mam nadzieję, że ten odcinek um, naładował Was bardzo pozytywnie um, i, i da Wam jakiś impuls do tego, żeby um, poprawić swoją produktywność, zyskać więcej czasu i, i lepszą kontrolę nad własnym życiem, bo jeżeli um, sami nie zaplanujecie swojego życia, to ktoś inny bardzo chętnie zrobi to za Was. Michale, chciałem Ci jeszcze, chciałem cię jeszcze poprosić o to, abyś przypomniał, gdzie można znaleźć Twój kurs 10 kroków do produktywności. Także zachęcam wszystkich właśnie, żeby wejść na nozbi.com na 10 kroków. Tam będzie strona właśnie, gdzie będzie można zapisać się, aby otrzymać potem z darmo naszą książkę 10 kroków do maksymalnej produktywności. I tam też będzie link do, do aktualnego kursu wideo, żeby już można było sobie kurs wideo obejrzeć po polsku, nagrywany przeze mnie kilka lat temu. Yy, także yy, to, to, to będzie właśnie w notatkach no z na 10 roków. Yy, zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Zachęcam, żeby wdrożyć coś z tego kursu, tak jak właśnie mówiłem, a potem próbować więcej i więcej i więcej. Tam z tych trików i tych sposobów będzie sporo, ale zaczynać od czegoś, od kilku właśnie sposobów, od kilku trików, od kilku rzeczy, które tutaj właśnie rozmawialiśmy w naszym w naszym podcastie dzisiaj. Yy, no i powoli to wdrażać. Yy, ja powiem jeszcze taką mały trik jeszcze tutaj na koniec, że ja na przykład jak jeżdżę na rowerze, to słucham właśnie podcastów, dlatego że jak jadę na rowerze, to jednak ten, ten wiatr, wiatr jednak jest dosyć mocny i, i, i nie zawsze słyszę dokładnie, co tam się dzieje, więc podcast jest takim fajnym czymś, że jakby można posłuchać, jak nawet nie wszystko dobrze, dobrze usłyszę, to i tak, i tak wyciągnę z tego wartość. I jedziesz Natomiast... swoim tempem, a nie tym, które narzuca Ci muzyka. Dokładnie tak, jadę własnym tempem, to jest... To, to, ładnie, to jest bardzo ważne, masz rację. A z kolei jak biegam, to z kolei słucham audioksiążek, czyli audiobooków. Nie? To wtedy z kolei właśnie jak biegam, to słucham audioksiążek i, i to jest dla mnie w fenomen, bo nagle z kogoś, kto czytał tylko dwie książki w roku, czytam teraz po 30 książek w roku, dzięki temu, że właśnie słucham podczas biegania. Więc y, mam czas wtedy i na podcasty właśnie, podczas na rowerze, na rowerze i, i, i, na, i na książki podczas biegania. Więc to też polecam, polecam wszystkim sportowcom, słuchającym tego podcastu. Okej, okay, czyli wejdźcie pod adres narower.com ukośnik 038, znajdziecie tam linki do wszystkich aplikacji, o których tutaj mówiliśmy, do paru książek, do kursu Michała 10 kroków, do jego bloga, do aplikacji Nozbi i wielu innych fajnych rzeczy, będzie tutaj podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I chyba pora wyłączać mikrofony. To był 38. odcinek podcastu Koło Roweru. Rozmawialiśmy o mądrym zarządzaniu czasem, produktywności, planowaniu celi oraz projektów. A moim gościem był Michał Śliwiński, twórca aplikacji Nozbi. Dzięki, dzięki. Jeśli masz jakieś pytanie, to zadaj je również w komentarzu pod adresem narower.com ukośnik 038 i jeszcze raz przypominam, znajdziesz tam notatki do dzisiejszego odcinka podcastu, a my słyszymy się już za tydzień.